Nowiny. 25 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Oj, słabo jeszcze raz. Witam Państwa i Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu znowu. Ty nie masz, Marku, jeszcze dosyć tych nowych miejsc? Nie, myślę, że to jest praktyczne. Jesteśmy w restauracji Bordo, niedaleko faktycznego domu kultury i Wrzenia Świata. Przy ulicy Gałczyńskiego 12 jest faktyczny dom kultury, a to jest chyba Gałczyńskiego... 9 w takim razie. Nie wiem, nie. nie albo, albo 5. Się, a tu nie mamy okna na numery. Mamy wielkie lustro. Na zdjęciu można będzie nas zobaczyć po tym, jak tutaj siedzimy. Bardzo fajne, sympatyczne miejsce. Fajne też na spotkanie ewentualnie któregoś wowu przyszłego. Ale właśnie szykujemy najbliższe spotkanie warszawskich otwartych Wiki spotkań naprzeciwko, czyli w faktycznym Domu Kultury. Już tam się umówiłem z, z, no, z szefami tego, tego przybytku. No i myślę, że dzięki temu będziemy mogli zareklamować się również u nich na stronie internetowej i tutaj na szybach Wrzenia Świata i Faktycznego Domu Kultury. No i robię też taką akcję, bo wiadomo, że latem to mniej osób pewnie będzie chętnych na takie spotkania, więc chcę zaprosić osoby z zewnątrz, spoza Wiki żeby do nas dołączyły. No, faktyczny Dom Kultury się cieszy, że, że ludzie przyjdą z zewnątrz, że to będzie otwarte spotkanie, a nie tylko takie nasze wewnętrzne. No i podejrzewam, że y, będzie kilka osób z zewnątrz i pewnie ja i ty, Marku. Być może, może chociaż Mastii jeszcze też się, nie mogę obiecać. Może Masti też się do nas wybierze. Y, mamy też na, w tej chwili, nadajemy na żywo, i zapraszamy Was do kontaktu takiego na żywo. No, pewnie jak słuchacie, no to już jesteście, jesteście, bo mamy w tej chwili jednego słuchacza, takiego dodatkowego. WTM się połączył z nami przez Irca. Witamy serdecznie. Ale jeśli słuchacie tego w podcaście, no to informujemy Was, że tak od godziny 13 można nasłuchiwać naszego strumienia Wikiradia wikiradio.podcasty.info tam można znaleźć link do takiej stronki, która otwiera strumień albo znaleźć sobie po prostu adres strumienia i otworzyć w jakimś odtwarzaczu i można z nami na żywo porozmawiać dzisiaj próbowaliśmy Skype'a, ale nam się nie udało, bo Skype coś się zepsuł. No coś nie wyszło, ale Skype jest dalej włączony, więc jak ktoś będzie chciał spróbować, to a, może próbować widzisz. się połączyć. No możemy próbować. A, a korzystamy w tej chwili z hangoutów. To jest nowy wynalazek dla nas. Dawno, dawno temu jeszcze to zupełnie nie działało. W tej chwili widać, że chyba sprawnie funkcjonuje. Można wyłączyć wideo, bo nie jesteśmy telewizją i na razie nie będziemy. Ale, ale to audio połączenie całkiem dobrze działa. Jak, Szymon, słychać Cię? No, sprawdzimy, czy słychać. Halo? Myślę, że słychać. Jeżeli Ima. nie słyszycie, to, to nie słychać. No, chyba nawet lepiej niż przez tego Skype'a. Tak. Tutaj słychać, tutaj też są dziwne jakieś efekty, zdjęcie, które Szymon ma ustawione jako profilowe. Wysyła z siebie szare, okręgnie, wiedzieć czemu. A, w trakcie, jak on mówi tak, pewnie. Google coś udziwia. No, no, no wiedzieć czemu, dokładnie wiedzieć czemu. Po prostu to jest natężenie dźwięku, które, ja które tam mhm. wydobywa się od osoby, która w danym momencie mówi. To fajnie wygląda jak kilka osób właśnie siedzi na hangoutsach i ma jedną rozmowę. W tym momencie na przykład nie widzę żadnych okręgów wypływających z takiego ludzika, który jest no tam, nie wiem, nazwać yy, obrazkiem marka. Tak, bo ja nie mam zdjęcia jeszcze tutaj muszę, będę sobie musiał ustawić tutaj jakieś zdjęcie. No ja nie będę próbował dzisiaj dołączyć się do tego hangouta, bo można by było, ale my mamy inne połączenie audio przez tutaj nasz sprzęt, nasze wężowisko yy, kablowe. No dobrze, ale wróćmy do tematu, bo tak odbiegliśmy troszkę, czas biegnie. E, dużo tematów nie ma dzisiaj chyba do omówienia. No tak, ostatnio tutaj ktoś dodał, fajnie, że to chyba ty Szymon, tak? Coś wy, wyedytowałeś. Mamy notatki na stronie Wikiradia. Można zajrzeć i zapisać coś, jeśli komuś jakiś temat wpadł w oko i chciałby, żeby, żeby zaznaczyć jego istnienie w Wikiradiu również. No to zapraszamy do edytowania tego notatnika. Z tym, że trzeba się najpierw zarejestrować w naszej wiki w naszym Wikiradio, na naszej wiki. No to lecimy po kolei. W takim razie najpierw opowiem, co będzie. Wiki trendy. później zmiana globalna nazw użytkowników. Na, na tabletach domyślnie widzimy mobilną Wikipedię. To są tematy z Wikipedii. A z wolnej kultury mamy klub Austriackiej Szkoły Ekonomii udostępnia na wolnej licencji nagranie z wykładu. To już chyba mówiliśmy o tym, ale może troszkę więcej powiemy. Zobaczymy, czy więcej jest tych filmów dzisiaj. No i strategia Tesla Motors. Też wspomnieliśmy tydzień temu o tym, ale może troszkę więcej uda się dzisiaj opowiedzieć. No i chyba najciekawszy z tych tematów z wolnej kultury Paolo Coelho popiera piracenie swoich powieści. To warto o tym wspomnieć też. No i tutaj właśnie prośba do WTM. Będziemy za chwilkę omawiać wiki trendy z ostatniego tygodnia i na dziesiątym miejscu mamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało tak zwane. Chyba nie, nie wymaga komentarza. Yy, powiązane strony, no to ktoś widocznie sporo osób chciało się dowiedzieć jak to wygląda w Niemczech, jak w Hiszpanii, jak w Chorwacji i procesja Bożego Ciała też jest takie hasło. Ale też jest glistnik i jaskółcze ziele. Co ciekawe, że tutaj znalazło się jako w powiązanych stronach. Czy WTM ma jakiś na ten temat pomysł? Co to, co to może być? Bo wiem, że ty śledzisz te, te wszystkie właśnie trendy i to jest bardzo fajne, te podsumowania robisz co miesiąc, tego, co, co się zdarza, właśnie w tych trendach. I tak widziałem, że docierasz głęboko dosyć do tych źródeł, skąd to się mogło wziąć. Może tutaj nam coś podpowiesz? Jeśli tak, no to zapraszam tutaj w Wircu, żebyś nam podpowiedział. Ja czytam dalej. Powiedz mi jeszcze, który to jest IRC? Który to jest kanał? Wikiradio. Dwa hasze Wikiradio. Dwa hasze Wikiradio, bo to, bo już tam w tej chwili zdaje się na tym Freenode nie można zakładać nowych kanałów, chyba, że Ty byś coś wiedział na ten temat, Szymon, jak to się obsługuje tego IRCA, żeby założyć nowy kanał Wiki Radio po prostu z jednym haszem, tak jak to normalnie jest w innych kanałach, no ale to już takie techniczne drobiazgi. Bartłomiej Sienkiewicz. Polski polityk, no tak, to jest afera, która dotknęła nas wszystkich, bo właściwie o niczym innym w tej chwili się nie mówi. Ja od kilku dni nie słuchałem i nie oglądałem telewizji, chyba pewnie głównie z tego powodu, że wiedziałem, że to tak... Gorąco z... popieram. Przez kilka, przez kilka ładnych dni. Wczoraj jak włączyłem, no to dowiedziałem się, że był jakiś najazd na redakcję wprost. I tam... To jest przerażające. No właśnie. Dziwne, że takie rzeczy się dzieją. Noc Kupały. To, że już można naprawdę politykować, także może kiedy indziej. Okay. No właśnie. Noc Kupały. To dzisiaj chyba, czy... Nie, dzisiaj tak. jest ten weekend, kiedy jest Noc Kupały, ale... Ale Noc Kupały dokładnie to jest właśnie, no to tutaj można przeczytać w tym artykule. Dwudziesty, dwudziesty czerwca. Mhm. E, no i... To jest fajne zjawisko, właściwie astronomiczne, gdzie mamy najdłuższy dzień w roku, najdłużej słońce świeci. Od, tak Zachód się widziałem wczoraj, 21.30, to już tak było prawie ciemno zupełnie, ale jeszcze, jeszcze troszkę tego światła było. WTM nam podpowiada, że Glistnik w Czeziele ma nawet w artykule to opisane w sekcji Obecność w kulturze i tradycjach. Ziele Gnistnika święcone było na różnych obszarach Polski podczas obchodów Bożego Ciała. Aha, Stąd czyli tutaj to jest... te powiązane. Mm, no właśnie, no to fajnie. To dziękujemy za tą podpowiedź. Noc Kupały tutaj ma powiązane strony. Lato, przesilenie letnie, Wigilia Świętego Jana mm. i 21 czerwca. Siódme miejsce i tu już chyba do początku, do, do samego końca będzie. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A, 2010. To ciekawe, bo cztery lata temu były poprzednie. Brazylia na szóstym miejscu. Syl Sylwester Latkowski na piątym miejscu. No proszę bardzo. Polski reżyser filmów dokumentalnych, teledysków i autor programów telewizyjnych, a także publicysta. Członek Akademii Fonograficznej SPAW. Redaktor... A, wszystko jasne redaktor Aha, naczelny tygodnika teraz wychodzi to, dlaczego właśnie Barys Kazielski był kilka dni odcięty od, od, od mediów. Tak, no to, to nazwisko... To w tym momencie bardzo często powtarzane właściwie tak jak jak właśnie Sienkiewicz, mhm. Belka serem i kilka tam jeszcze innych. No to pewnie dlatego. Mhm. Kostaryka, no to, to widziałem akurat to zwycięstwo Kostaryki nad Włochami, niesamowite. jeden do 0 wygrali. E, też pewnie wzbudziło to dlatego e, takie zainteresowanie. No ale pow Ale w powiązanych stronach jest gra o tron. I tak się zastanawiam, dlaczego? Może tam było coś kręcone A... na Kostaryce. To też poprosimy WTM, może pośledzi troszkę, skąd się to wzięło ciekawe. E, na trzecim miejscu mistrzostwa świata w piłce nożnej, po prostu, bez daty to tam pewnie właśnie są najświeższe informacje na temat mistrzostw. Na drugim nie, miejscu... Nie, to jest ogólny artykuł o no, mistrzostwach właśnie. jako taki. Mm -hmm. Najświeższe są w tym artykule, który będzie wymieniony jako na pierwszym miejscu. Myślę, że ludzie po prostu wchodzą w to nie zorientowawszy się, że mamy szczegółowe i myślą, że będzie to w głowie. Nie, nie, nie, nie. Ja myślę, że tutaj po prostu tutaj mówimy o konkretnej jednej imprezie sportowej, a tutaj o tradycjach tej, tej imprezy, o historii, jakiejś tam tego typu rzeczy. To, są, nie, to jest normalna struktura. Tutaj jest artykuł ogólny, a, a tutaj jest to o jednym tylko wydarzeniu. No tak, tak, dla, dla Wikipedii jest to normalna struktura, ale nie, nie wydaje mi się, że we wszystkich encyklopediach jest aż tak szczegółowo, żeby kolejne mistrzostwa miały swoje kolejne artykuły. No, no właśnie. No nie wiem, Ale w Wikipedii tak jest, więc myślę, że już się czytelnicy przez te ponad 10 lat y, przyzwyczaili. No fajnie, że tak jest, bo przy okazji właśnie ludzie wchodzą też na te poprzednie i dowiadują się, jak, jak bogata jest Wikipedia, bo jest bardzo bogata. E, na drugim miejscu Dzień Ojca. Ten, który już nas od dwóch tygodni tutaj ściga. E, no i to jest dokładnie którego czerwca? Przedwczoraj. Przedwczoraj, a nie 23 ja pamiętam, ja że jest 19? 23. Yy, w naszym artykule jest zaznaczone, Faktycznie, że jest 23. 23. No właśnie. A no. to nie wiem dlaczego. powiązanych jest 19, a nie 23. Znowu. I Michael Jordan <śmiech> przy okazji Dnia Ojca. Sporo tak, osób te powiązania na są wyjątkowo dziwne tutaj. No nie wiem, czy dziwne. Tutaj WTM zaraz nam wytłumaczy, że Michael Jordan może jest jakimś ojcem wyrodnym albo coś takiego. O, mamy wyjaśnienia. No, Latkowski to redaktor na czerny wprost, oczywiście, to już rozszyfrowaliśmy, zanim, zanim tutaj zdążyłem to przeczytać. Dzień ojca w USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii i innych e, krajach zachodnich jest obchodzony w trzecią niedzielę czerwca. A, czyli w tym roku 15 czerwca. No to pewnie dlatego, ale dlaczego Michael Jordan? <grych> I może... dlaczego 19, a nie 15? Ok, nieważne. Dobrze. I oczywiście na pierwszym miejscu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2014. To są 20 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozgrywane są w Brazylii do 13 lipca. To jak ktoś nie lubi piłki, do, do 13 lipca będą te Mistrzostwa. Pewnie, pewnie finał jest właśnie 13 lipca, podejrzewam. No bo potem już jest cisza. Już, już się nic więcej nie dzieje. A ponownie oglądać meczów, to chyba nie wiem, czy ktoś ogląda ponownie mecze. Nie wiem, ja w ogóle nie oglądam. Były takie pomysły, żeby właśnie robić e, pokazy, no ale wszyscy już wiedzieli, jaki był wynik, więc może to nie jest fajne. Ale jak na przykład 4 do 2, czy 5 do 2 był taki mecz ostatnio, no to może rzeczywiście przyjemnie się ogląda, jak 7 bramek jest w ciągu meczu. E, i... mm, nie wiem, zależy jak to chce. No właśnie. No to tyle, jeśli chodzi o wiki trendy, chyba, że jeszcze WTM coś nam podpowie. Jordan. Michael Jordan zadedykował swój czwarty tytuł zmarłemu ojcu, gdyż rywalizację finałową Byki wygrały w dzień ojca, 16 czerwca 1990. Aha, Byki, czyli Bulls wygrały w dzień ojca, 16 czerwca 1996. No to właśnie, to widocznie gdzieś się pojawiło i, i stąd te powiązane strony. Miesięcznych jeszcze nie będziemy omawiać, to za tydzień prawdopodobnie. Oprzemy się na tym, co WTM nam podpowie i, i zrobi zestawienie, chociaż 28 to jest za tydzień, więc może to jeszcze za wcześnie będzie, żeby czerwiec omawiać. Kolejny temat, jaki mamy do omówienia, to zmiany użytkowników. nazw nazw użytkowników. No właśnie, na czym to polega? Bo ja, ja próbowałem zrobić sobie nazwę globalną, w końcu to się nie udało, ja potem zmieniałem tą nazwę. Nie, nie, no przecież masz nazwę globalną. No, ale mi ciągle wywala na innych serwisach, muszę wpisywać ciągle hasło i to nie, jakoś nie działa tak jak... Y, to znaczy problem z wylogowaniem się pojawia, ale mam wrażenie, że coraz rzadziej, także Aha. ja w tej chwili, jak jestem problem. zalogowany w jednym miejscu, to zwykle jestem zalogowany we wszystkich, czasem y, na commons mnie nie, nie dologowuje, ale to, to, to, to się wystarczy po prostu w danym momencie dologować i jest się na swoim użytkowniku globalnym. Mnie no, bardzo często tak, wylogowuje niestety i, i przechodząc z jednego serwisu do drugiego, no to niestety muszę się logować. ponownie. To, to nawet zaznaczając, z... że 180 dni tam, żeby trzymał moje zalogowanie, to wcale nie trzyma, tylko wywala mnie. No ale jestem uparty. Ale Natomiast właśnie. to, to że wywala, to, mhm. to nie ma nic wspólnego z, z naturą konta, czy ono jest globalne, czy nie jest globalne. No tak myślałem, że to jest Konto powiązane. globalne, to jest tak jak już kiedyś rozmawialiśmy chyba w drodze do, do Poznania i tak bo Kropus konto globalne to jest po prostu jedno konto, które jest zapisane na serwerach wszystkich projektów Wikimedia i na którymkolwiek tam projekcie byśmy nie chcieli sobie działać, to ono już jest, więc po prostu możemy się na nie zalogować i edytować z niego czy to tam azerski wikisłownik, czy powiedzmy nepalskie wiki źródła, czy w domyślną wikipedię, to znaczy anglojęzyczną. Mhm. I, no ale jak to teraz i, się odbywa? Bo... Do tej pory było tak, że mhm. teraz się tak odbywa i, i zawsze tak było właśnie, a ta, ta zmiana jest zapowiadana od kilku lat i taka dosyć, no, epokowa. Do tej pory było tak i jest, że jeżeli chcemy zmienić nazwę swoją, nazwę użytkownika, spójnik, to mamy do czynienia z kontem globalnym i w związku z tym musimy wszędzie gdzie edytowaliśmy poprosić o zmianę użytkownika osobno mhm. i przez to tam oczywiście gdzie jak sobie zmienimy tylko konto użytkownika na inne no to to wtedy się tworzy następne konto globalne i i ono się tworzy wszędzie tam, gdzie nie wykonywaliśmy żadnych edycji, ale tam, gdzie wykonywaliśmy edycję, to ta zmiana nie jest automatyczna, no jasne, ponieważ, ponieważ nic nie rozumiem w polskojęzycznej Wikipedii nie zmieni nam nazwy z Wikipedii niemie niemieckojęzycznej, tylko musimy iść do niemieckich no właśnie. a ta, ta zmiana, która jest od teraz, będzie, będzie czy? która tam nastąpi i zdaje się 1 lipca, będzie polegała na tym, że w jednym miejscu będziemy mogli poprosić jednego człowieka o przeniesienie y, nas, użytkownika wszystkich, na których, na wszystkich projektach, na których tylko edytowaliśmy mm -hmm. i to konto globalne będzie tworzone nowe za jednym kliknięciem a nie za ilomaś tam odrębnymi mm. wnioskami. No, no to zdecydowanie lepiej rzeczywiście w takim razie. Dla użytkowników zdecydowanie lepiej, dla biurokratów to oznacza y, zmniejszenie ich zakresu działalności y, i tak jak właśnie się mówiło od już dłuższego czasu, biurokraci y, raczej już będą skupieni na y, y, kwestiach związanych z botami, a mniej na kwestiach związanych z nazwą użytkownika czy ten, to składanie wniosków będzie się dalej odbywało na lokalnych podstronach, czy trzeba je będzie składać gdzieś nie, nie, nie. globalnie? Nie właśnie cały, cały, e, cała magia polega na tym, że to będzie globalna grupa użytkowników e, na metawiki najprawdopodobniej, bo przecież tam się wszystko tego typu odbywa. E, I e, wszystkie podstrony związane z tego typu funkcjami, na tych wszystkich lokalnych projektach myślę, że przestaną działać albo przynajmniej znacząco spadnie ich jakaś tam rola i użyteczność. No dobrze, ale ogólnie rzecz biorąc to jest jakaś techniczna zmiana, która ułatwi nam, więc, więc chyba y, ja nie rozumiem za bardzo, no ale będzie łatwiej, że do jednej osoby się tylko masz zwrócić. Zmiana żeby... jest po prostu genialna jak dla mnie, bo ja próbowałem, znaczy ja zmieniałem, ja też zmieniałem konto właśnie. użytkownika. Y -y. I na commons nie zmieniłem, tylko założyłem po prostu nowego użytkownika. Tak, już. bo doprosić się w niektórych miejscach no, o zmianę to trwa i trwa, ja też nie we wszystkich zmieniłem. No teraz będzie łatwiej. Bo do Mastiego trzeba będzie się zwrócić i będzie po sprawie, tak? Yy, yy, nie, nie, nie. WTM yy, pisze... Nie powiedział, że Masti będzie takim y, globalnym właśnie. No, no szkoda. No on był tutaj u nas właśnie i mógł zmieniać nazwy. Yy, czy to nie, nie będzie to w takim razie znaczyło, że teraz będzie mniej osób do zmienia tych nazw y, zaangażowanych? Je... Yy, być może mniej, ale to y, już samo życie pokaże. Y, jeżeli będzie sporo pracy przy tym no to prawdopodobnie e, i więcej osób będzie chciało się tym zajmować zobaczymy WTM pisze, że e, za to globalni biurokraci będą no mieli więcej pracy to i że nie na zdrowie tylko w odwrotnie że tak, że na metawiki się będzie składać wnioski e, ja mam nadzieję, że jednak te osoby, które w tej chwili się zajmują tym lokalnie też mm, po jakimś czasie uzyskają te uprawnienia albo nawet automatycznie. Nie, niekoniecznie. To, to nie, nie, nie, absolutnie nie. To, ma zupełnie, to nie ma związku jedna z drugą. Bo biurokrata y, lokalny to jest ktoś inny niż osoba, który, która y, globalnie zmienia y, nazwę użytkownika, bo zauważmy, że biurokrata y, nie jest wyłącznie od zmienia nazw użytkownika. Y, tak samo jak powiedzmy. Y, administrator polskojęzycznej Wikipedii nie ma nic wspólnego z globalnym administratorem. No tak, to są, to są różne uprawnienia faktycznie. Także, nie, się, mi się wydaje, że to akurat, że ci globalni by mieli więcej pracy, to nie jest jakoś tak specjalnie no, no ale problem mieli. dla nikogo. Tak samo jak... No, ale co, trzeba na będzie po angielsku to, do nich pisać? To bardzo to prawdopodobne. Zobaczymy, prawdopodobnie będzie wszystko przetłumaczone na różne języki to się przypuści przez Translate Wiki albo przez przestrzeń nazw MediaWiki na MetaWiki. No, no Tak powodzenie. czy inaczej, każdemu użytkownikowi będzie mogło się wyświetlać. Wie, wiem, że to jest taka opcja być może, tak właśnie to będzie zastosowane. W takim języku, z jakiego on akurat korzysta, tak? Na przykład jest na wiki danych. Na wiki danych właśnie z tą uniwersalnością językową jednak mam wrażenie, że nie jest sprawa tak różowo, jak jakby się wydawało, to znaczy owszem, te sprawy artykułu, czyli ta przestrzeń główna i, i, i te elementy dotyczące właściwości y, są międzynarodowe i mają numerki, ale już na przykład szablony są pod nazwami anglojęzycznymi. Ich podstawową nazwą jest nazwa anglojęzyczna, więc mam wrażenie, że tutaj też te wnioski ostatecznie będą składane po angielsku i na tym się skończy, niestety. Mam nadzieję, że jednak nie, bo to akurat, że szablony są anglojęzyczne, to jest skutek tego, że wiele projektów kopiuje sobie nazwy, czy szablony pochodzące z anglojęzycznej Wikipedii, często nie tłumacząc ich nazw i zresztą my teraz sporo mamy takich jeszcze szablonów, które są zatytułowane właśnie po angielsku, takich o jak Clear takich jak, nie wiem, niedawno jeszcze było coś, było coś takiego jak main, więc no, można by naprawdę długo wymieniać. Okej, okay, tu pełna zgoda, ale chodzi mi o to, że na wiki danych to rozwiązanie nie jest systemowe, to znaczy yy, normalnie, normalne dla Wikidanych jest to, że strony są pod numerami, prawda? No i to jest rozwiązanie uniwersalne językowo, a tego rozwiązania nie zastosowano od razu na szablonach. Tak, na przestrzeni do, do szablonów tych, które są tam używane. I to, to bardzo mnie Aha. martwi. No, no dobra, nie wiem, musimy się temu przejrzeć. No zobaczymy, to będzie wszystko widać, będą wieszać psy, albo będą gratulować, albo nic nie będzie, więc to będzie najlepiej. Jeśli nie będzie żadnego odzewu, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Tak to należy przyjmować chyba. I w ogóle w internecie taka jest zasada, zdaje się, nie? Myślę, tak. że tak. Jak jest źle, to jest dużo głosów przeciwnych, jak jest dobrze, to nie ma w ogóle głosów. No i tutaj o to na by przykład... chodziło w sumie. Mhm. Tak. To, to zupełnie wystarczy, że, że będzie absolutna cisza na ten temat. Zobaczymy, czy będzie cisza. Yy, kolejny temat. Yy, radykalna strategia Tesla Motors. Pro... Jeszcze tablety. A, tablety, jeszcze faktycznie tablety, co Ale, z tymi tabletami. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii też w międzyczasie. Jeżeli chodzi o tablety, no to yy, właśnie ta nowinka, że do tej pory jak wchodziliśmy na tablet. Yy, z tableta na, yy, do, do Wikipedii, yy, czy, czy jakikolwiek tam projekt Wiki, to yy, widzieliśmy wersję taką jak dla komputerów, o ile yy, Natomiast teraz będzie taka jak właśnie ta mobilna z tym, że też z troszeczkę modyfikacjami na przykład takimi, że jak z komórki sobie wchodzimy, to mamy wszystkie sekcje zwinięte, a z tableta będą rozwinięte. No i jest kilka takich tego typu różnic. Czyli będą trzy akurat... wersje, takie jak, jak w tej chwili się projektuje strony internetowe na komórkę, na tableta i na komputer stacjonarny. Chyba tak? To tak, mhm. tak będzie tak, wyglądać tak, też. Tak. Czyli ta trzecia wersja dochodzi. Rozumiem, że, że będzie nowa, nowa wersja na tablety. No tak. To takie zasadnicze pytanie. Mamy tutaj dopisek. Pamiętajmy o urządzeniach mobilnych, gdy formatujemy tabelę i lustracje. To znaczy co? W sensie? To znaczy, to znaczy na przykład to, że e, nie powinniśmy e, stosować że tak zwanych na twardo szerokości e, ilustracji, czyli wprost w pikselach pisać. A, no właśnie. E, że na przykład, powiedzmy teraz będę mówił tak jak kotleć. E, otwieramy te dwa nawiasy, plik, nazwa pliku, e, kreska, tchum, e, kreska, 250 pikseli, px, kreska, opis, coś tam. E, tylko lepiej w ogóle nie pisać ile pikseli. E, po prostu e, pisać tchumb i tyle. Mały. E, słucham? Chyba już była zgoda, że ma być mały. Znaczy małymi literami? Nie, że słowo mały zamiast tchub. E, a to nie wiem, bo hmm. e, chyba mały jest e, rzadziej spotykany. zresztą Mam wątpliwości, czy w ogóle tutaj mały akurat pasuje, bo to jest po prostu y, y, opcja domyślna, a y, stawianie znaku równości między wyraz domyślny a mały nie jest dobre. Tak czy inaczej y, są pewne po prostu style określone dla szerokości ilustracji. Y, inaczej to wygląda na tablecie, inaczej to wygląda na komórce, inaczej to wygląda na komputerze. A nawet jeżeli coś wygląda póki co tak samo, to na pewno y, docelowo będzie to musiało wyglądać inaczej. Więc y, nie określajmy y, tabeli albo ilustracji tak, żeby ładnie wyglądały wyłącznie na komputerach. Mhm. Nie myśląc o tym, jakby to wyglądało na tablecie i na y, komórce, tylko tak piszmy na przykład y, kod ilustracji, y, żeby na komputerze wyglądało to jakoś. A jak to już można sobie potem dostosowywać, na przykład swoje preferencje, ale żeby to też wyglądało przynajmniej dobrze, albo żeby, żeby stwarzał możliwość, żeby w przyszłości było dobrze na tabletach i na komórkach. W tym momencie dosyć często jeszcze się zdarza, że w artykułach są na przykład określone ilustracje do szerokości, 250 pikseli, tak, żeby wyglądały tak szeroko, jak domyślnie wygląda e, tak, jak domyślnie jest e, no, Infobox. Infobox. Tak, Wiele osób spotkałem się, że twierdzi, że tak powinno być, tak. a w tej chwili chyba jest zgoda, że nawet w tej sytuacji nie należy tego ustawiać na sztywno. Tak jest, no bo jak sobie wejdziemy tak, na taki artykuł z e, komórki, to potem widzimy, że e, Infobox na komórce zupełnie inaczej wygląda niż na komputerze i to, co wygląda tak samo niby na komputerze, na komórce wygląda totalnie od czapy i zepsuty kod, wszystko się rozjeżdża, jedno się z drugim nie trzyma. No i z tego, co widzimy i na przykład PMG regularnie o tym wspomina, coraz większy jest udział czytelników, ale też powolutku in, edytorów korzystających z y, urządzeń mobilnych. Więc już nie powinniśmy y, projektować stron, wyglądu stron y, Wikipedii tak, jakby wszyscy korzystali z y, komputerów. Wcześniej się mówiło, że nie powinniśmy y, na przykład ustawiać ilustracji po lewej stronie i po prawej stronie ekranu, mhm. tak jakby wszyscy mieli powiedzmy 1500 pikseli, no może nie tam 1500, wtedy to się mówiło, że nie wszyscy mają 1024 szerokości. To było w czasach, kiedy jeszcze niektórzy mieli 800 na 600 I dlatego właśnie mówiło się o tym, że lepiej, żeby wszystkie ilustracje były wyłącznie po prawej stronie, bo inaczej tekst by tak się dziwnie rozjeżdżał między dużą ilustracją wciśniętą po lewej i dużą ilustracją wciśniętą po prawej. Po prostu niewielki byłby pasek ekranu między tymi dwoma ilustracjami. A teraz dodatkowo mówimy, że lepiej nie ustawiać dokładnie na przykład liczby pikseli, jaką ma mieć szerokość tabela, jaką ma mieć szerokość ilustracja, tylko zostawmy to już tym osobom, które ustawiają wygląd na komórce, na tablecie, na y, komputerze, y, którzy piszą aplikacje do obsługi y, projektów Wikimedia właśnie z tych urządzeń mobilnych, y, no bo to, coś co się nam wydaje, że będzie wyglądało jakoś na komputerze, wygląda zupełnie inaczej na urządzeniach mobilnych. No, niech to zrobi CSS po prostu, czyli, czyli są różne ar arkusze właśnie formatów dla różnych urządzeń. Jeśli Użytkownik się łączy, to y, strona dostaje informacje z czego wchodzi użytkownik i do tego dostosowuje y, wygląd strony. Czyli bierze CSS-a po prostu tego y, mobilnego, albo tabletowego, albo desktopowego. Y, tak, tylko ja tu mam jeszcze jedną uwagę. W tej chwili mamy tylko możliwość nadania tego parametru mały, czy też domyślny, a wydaje mi się, że powinny być co najmniej dwa dla różnych typów ilustracji. Znaczy zdjęcie może być po prostu miniaturką, ale na przykład, jeżeli mamy schemat, który jest y, przygotowany, coś dziwnie się słyszę: o, y, przygotowany w grafice wektorowej, to. To on musi być większy z natury rzeczy, tak? Mm -hmm, Bo to jest schemat, mm -hmm. gdzie są pewne rzeczy wyraziste, a w tej chwili nie mamy tego możliwości oznaczenia inaczej niż przez ustawienie na sztywno, co, co jest pewnym problemem. Mm -hmm. No, zgadza się, zgadza się. Czy może o czymś nie wiem i jest jakaś opcja nowa? Znaczy są różne opcje, ale nie ma y, tak wysoko, powiedziałbym, zakotwiczonych, czyli ustawionych właśnie gdzieś tam w tych CSS-ach desktopowo-mobilnych, tylko są takie półśrodki typu szablon, nie pamiętam, duża ilustracja, duży obrazek, coś w tym stylu. A, to chyba kojarzy. On jest chyba przeznaczony dla panoram, które czasami się w artykułach pojawiają. No to jest no jakieś rozwiązanie. Tak. Mm -hmm. No to szczegóły, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Yy, więc wychodzimy już z Wikipedii, wchodzimy w wolną kulturę. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii udostępnia na wolnej licencji jedno nagranie z wykładu i chyba więcej nie będzie, bo tak przyjrzałem się w trakcie... To znaczy podejrzewam, że kolejne jakieś nagrania, jeżeli się pojawią, też będą na wolnych licencjach. To jest chyba najnowsza ale to, rzecz. Ale to, to był tylko jeden wykładowca, być może on na swojej stronie umieścił po prostu yy, i uwolnił ten wykład, a to nie dotyczy chyba całej szkoły myślę, że to będzie szło w tym kierunku, bo generalnie ludzie z tego środowiska dopiero zaczynają się orientować, że, że tak można, że tak należy, tak, bo hmm. wcześniej było raczej założenie, że im anarchii. w sensie, że y, tak kopiujcie, emitujcie, okej, okay, nie. No ale to stwierdzisz, to... że klub austriackiej szkoły ekonomii jest coś z anarchią ma wspólnego? Y, to znaczy infoanarchizm, libertarianizm są bardzo blisko ze sobą i to... Ale to, to, nie, to nie ma nic wspólnego z libertarianizmem. Y, Austriacka Szkoła Ekonomii tak? jest w pewnym sensie podstawą libertarianizmu. Aha, tak, to oni więc, wymyślili, tak? Y, no, można tak powiedzieć. No, Marek będzie nas tutaj indoktrynował. <śmiech> <śmiech> nie, po, nie damy się. <śmiech> nie damy się. Okej. Okay. Y, no, drugi temat też z, z, tej, z tej, że tak powiem y, półki. Ale bardzo ciekawy. Radykalna strategia Tesla Motors. Producent uwalnia patenty na samochody elektryczne. No, czyli powstaje coś w rodzaju Wikitech. Czyli... To znaczy inaczej. Myślę, że tutaj ten tytuł jest trochę mylący, bo ten człowiek, dyrektor generalny od Tesli, Ym, napisał, że nie, Elon Musk. Y, tak, że nie będziemy składać pozwów patentowych przeciwko komuś, kto w dobrej wierze chce wykorzystać naszą technologię. Chyba, że. Y, no właśnie tu jest kropka, tak? No ale nie, to jest no. cytat, więc y, może być coś więcej no to na ten to jest w tej temat. chwili, a co będzie za tydzień? No właśnie tak, tak, tego, tego się boję, że to jest tylko taka luźna deklaracja, ale ciekawe jest to, że w ten sposób chcą zachęcić do siebie ludzi, tak? Że to się staje czymś pozytywnym, że coś takiego ktoś, ktoś mówi. No. A to w takim razie ja spytam, w jaki sposób, i to jest pytanie z haczykiem, w jaki sposób niby funkcjonują takie wolne licencje Creative Commons? No przecież właśnie dokładnie w taki sposób, no. że ja uwalniając coś na wolnej licencji zobowiązuję się nie wykonywać niektórych praw, które ustawowo mi przysługują. No właśnie. Znaczy ustawowo przysługuje po prostu określenie licencji, okay. określenie możliwości wykorzystania e, na Creative Commons, tylko ułatwia ale sformułowanie. Ale jeżeli nie, nie określę licencji, to z ustawy mam ileś tam uprawnień. Bo to jest taka ogólna zasada. Mm -hmm, mm -hmm. Ale mam wrażenie, że te, tej wypowiedzi ciężko by ją potraktować jako nadanie licencji. tak? To znaczy, gdyby teraz ktoś u nich zmienił zdanie, tak? to myślę, że bez problemu mogliby dochodzić, dochodzić tych praw patentowych. A no, ale myśl... normalne nadanie licencji praw autorskich, tutaj oczywiście musimy pamiętać, że cały czas patenty to jest własność przemysłowa. To jest, niektórzy mówią, że to jest takie siostrzane pojęcie, a inni mówią, że absolutnie zupełnie co innego. A jedynym, jedyną cechą wspólną jest to, że i to, i to, to są dobre materialne. Tak czy inaczej, dając licencję Creative Commons też, no, polscy prawnicy mówią, że przecież nie można powiedzieć, że... Uwalniam coś, a potem nie mam prawa sobie tego znowu zabrać. A no okej, okay. no tak, licencja hmm. przecież jest według polskiego prawa wycofywalna, no to... można zmieniać, no właśnie, a w założeniach ale, creative commons nie, nie jest zmienialne. Jak teraz z tym sobie będą radziły sądy, czy, czy prawnicy ogólnie? No I ja myślę, że właśnie wydaje, taka deklaracja nie. jest bardzo istotna, prawda? Jeśli ktoś deklaruje, że nie będzie składać pozwów, a potem złoży, no to sędzia mu powie, no, sorry, no ale co, co ty tutaj dokładnie napisałeś, tak. nie? No, przecież tak. napisałeś, że nie będziesz składał, tych, no to o co ci chodzi, nie? No to takie, na tym dokładnie to polega. No więc, więc to jednak coś znaczy taka deklaracja. No, okay. Mimo, że nie ma określonej licencji, że nie ma pola eksploatacji i tak dalej, i dalej. No. No bo y, pamiętajmy, że to jest prawo własności przemysłowej i to do, dotyczy patentów, nie, prawo, no. prawo wynalazcze. No właśnie, a a warto przypomnieć. Określenie że... pól mhm. eksploatacji to jest pojęcie z prawa autorskiego. Mhm. No tak, ale warto przypomnieć, że to jest 43-letni człowiek, Elon. Musk, albo Elon Musk, nie wiem jak to się czyta po angielsku, mało znane jeszcze w naszym kraju nazwisko, jest założycielem Paypala, no właściwie powinniśmy go znać, bo Paypal to jest taki sposób płatności, który zawojował cały świat. A teraz właśnie jest, pracuje jako dyrektor Tesla Motors. Tesla to w ogóle jest też cała dziedzina wiedzy, o której mało mamy pojęcia, a to był wybitny naukowiec XIX i początku XX wieku, ile dobrze pamiętam, może wcześniej, nie wiem, tak mało wiemy właśnie, ja też mało wiem na ten temat, który miał bardzo, bardzo ciekawe pomysły, na, które do dzisiaj częściowo nie są realizowane. Świetlówkę na przykład Tesla wymyślił, nie wiem, czy wiecie, taką... Bo, bo ktoś go uprzedził z żarówką, Edison, zdaje się. Edison. Znaczy, tak, oni tam się zżarli po prostu, jeżeli chodzi o patenty i tego typu rzeczy, ale y, uważa się, że Tesla mógł być y, po prostu o wiele bardziej y, inteligentny niż mu czasy na to pozwalały. No ale wybrnął z tego właśnie wymyślając świetlówkę. O no, mnóstwo rzeczy. No mnóstwo właśnie, dużo bardzo rzeczy. Były też nawet takie wątpliwości, czy no, nie schowano paru tych patentów gdzieś tam do szuflady, bo on no, miał bardzo takie postępowe pomysły, chciał uwolnić energię dla ludzi, to znaczy przekazać ją ludziom bezpłatnie, żeby sobie każdy mógł korzystać, na przykład z pioruna, żeby można było skorzystać z tego, że piorun uderza w ziemię, no i ta energia, na no szkoda, żeby się marnowała, żeby nie była wykorzystana. Jakieś tam badania, pamiętam, że prowadził na ten temat i tak nie wiadomo do końca, co się mu udało, co się nie udało i jak to tam się zakończyło. No w każdym razie deklaracja dyrektora generalnego Tesla Motors. Jeśli ktoś chce zobaczyć co to jest Tesla Motors, to polecam gorąco, jest sporo reklamówek samochodu fantastycznego, elektrycznego Tesli. Nie znalazłem tam odpowiedzi na przykład jak wygląda ogrzewanie w takim samochodzie elektrycznym. No bo w spalinowym to po prostu ciepło jest wydzielane przez silnik, więc to ciepło można wdmuchnąć do, do wnętrza. Natomiast tutaj mm, baterie pewnie też się nagrzewają. Ale myślę, że nie w takim stopniu. Ale <laughs> no właśnie, no, a jeśli miałoby być ogrzewanie elektryczne, no to to by zżerało prąd, czyli jak gdyby paliwo by zżerało. No ale bardzo ciekawe, całe podwozie jest wyłożone tego samochodu akumulatorami, takimi małymi akumulatorkami, takimi jak mamy w paluszkach. Samochód na paluszki, ciekawe. Samochód na paluszki, tylko one tam są troszkę większe, ale tak generalnie chyba to właśnie tak, tak wygląda. Bardzo ciekawy samochód i można znaleźć jakieś materiały na ten temat, takie bardziej szczegółowe. No i co? I dochodzimy do Coelio i znowu nam się czas kończy. To jeszcze zaznaczmy licencję tego tekstu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Tu jest bardzo ciekawy zapis. Wykorzystanie tekstu dopuszczalne jest w sposób dowolny, nie powoduje powstania żadnych obowiązków na rzecz autora. I do tego znaczek przekreślonej litery C, czyli... Kopy left. Mm -hmm. left. czyli w zasadzie, to znaczy ten znak chyba się stosuje jako dla oznaczenia domeny publicznej w ogóle, przynajmniej na commons, więc to też jest tutaj bardzo, bardzo pozytywne jak dla mnie. Czyli autor deklaruje, że się zrzeka. To tak. nie znaczy, że się zrzeka, tylko deklaruje, że się zrzeka, bo się zrzec chyba nie może tak do końca, zgodnie z prawem. No właśnie... O, ale Koelio. Koelio to jest bardzo ciekawy artykuł i bardzo ciekawa ta wypowiedź i, i kolejny raz zaglądamy na portal libertarian.pl e, o Koelio mm, libertarian hmm, tak już myślałem, że libertarianin, ale okej. Okay. Mm -hmm. yy, no czytałem z ekranu, więc nie było tak trudno. Yy, I no właśnie, brakuje mi tylko źródeł tej informacji, to już rozmawiałem z yy, a markiem. A propos na ten źródeł pojawiają. Teraz już autor tego serwisu, którego upomniałem, że, że warto by, daje źródła. To jest w tym drugim, w tym pierwszym tekście, o którym mówiliśmy, w postaci linku wewnątrz tekstu, tak? On w ten sposób postanowił podawać źródła. Czyli tam jest link do tego, skąd jest ten cytat na przykład. Także, także powiedział, że teraz będzie, będzie dodawał. No bo to, wiesz, no to tak działa właśnie Wikipedia, że mamy źródła i dzięki temu możemy uwiarygodnić bardziej to, to, to, to o czym czytamy. No, szczególnie jeśli prezentuje się takie kontrowersyjne bardzo y, poglądy, jak Coelho właśnie tutaj, że no, pisze o tym, że on stwierdził, że w Rosji, jak się mało sprzedaje, to on uwolni tam w ogóle książkę. Niech wpuszczą ją na rynki pirackie, że tak powiem, i niech ludzie sobie kopiują. I okazało się, że dzięki temu wzrosła sprzedaż jego książek. Co było zupełnie zaskakujące. Eee, i... No, dla, dla kogo zaskakujące? Dlatego zaskakujące, prawda? My, my akurat nie jesteśmy zaskoczeni w żadnym stopniu. <laughs> no właśnie, bo my wierzymy w to, że tak to może działać że tak to się rozpowszechnia. No i cóż, mamy tu... Jeszcze, jeszcze coś chcecie dopowiedzieć na ten temat? Bo ja już bym chciał skończyć audycję. No już nam nie, zostało niewiele czasu, tak. Mm -hmm. Coelho jest Brazylijczykiem i podobno powinno się go wymawiać po portugalsku, czyli Coeliu. No, to nie wiem, no Coeliu, dobra, okej. Okay. Dziękujemy, WTM na IRCU. Także kończymy w takim razie naszą dzisiejszą audycję. Zapraszamy do słuchania nas co tydzień. Mam nadzieję, że w wakacje uda się utrzymać ten rytm, chociaż jest wyjazd do, do Londynu to możemy z Szymonem nagramy, bo Ciebie nie będzie Marku. To znaczy, ja się nie wybieram do Londynu. No, ale my będziemy z Szymonem, więc jest szansa, że będzie na, będzie na antenie również nowiny z Londynu podczas Wikimanii. Za dwa tygodnie zapraszamy do faktycznego Domu Kultury na warszawskie otwarte wiki spotkania. Będzie o wiki ekspedycji i będzie film Truth in Numbers z polskimi literami. Udało się po wielkich e, poszukiwaniach zdobyć, bo film już jest nie taki nowy, ale wart obejrzenia wydaje mi się i w takim miejscu chyba warto go zaprezentować. No to cóż, to żegnamy się w takim razie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.